Do niedawna dzieci przystępujące po raz pierwszy do komunii szły tegoż dnia po południu po raz pierwszy na walkę byków. W tym kraju wspaniałych świątyń świętej Teresy Ignacego Loyoli katolicyzm prześliznął się bez śladu ponad walką byków, omotał w nią swe święta. Można było oczekiwać czegoś innego, po wieży, która sama przeszła przez ludzkie koridy i objawiła się światu z koliska aren, Będących wzorem tych aren Można było oczekiwać czegoś więcej Po wieży, której święci do wilka Mówili bracie Korida, uszanowana przez katolicyzm Korida, poczęta gdzieś W pogaństwie Iberów Utrzymana w rzymskiej prowincji Rozpowszechniona za Maurów Przetrwała wszystko Tank historii, który teraz pomiażdżył portale świątyń Zatrzymał się przed wejściem do areny Będziemy mieli Koridy na 1 maja i na święto październikowe, i na święto Lenina, Róży Luksemburg, Lip jakie mieliśmy na Boże Ciało. Z kolei wyklęty powstań ludu Ziemi będzie otwierało walkę byków. Niemniej i w tym wypadku stosunek do Koridy stanie się tu sprawdzianem, czy nowy pług i nowa orka przeorywają Ziemię głębiej niż poprzednio. Korida nie jest tylko zwyczajem ludowym, sportem częścią folkloru czy rodzajem zabawy. Z koridą łączą się zawiłe problemy gospodarcze, problemy społeczne. Instytut Reformy Agrarnej mówi od dwóch lat, że w kraju, gdzie hoduje się najlepsze byki na rzeź igrzyskową, rasa bydła upada. Wszyscy wiedzą, że po to, aby mogły odbywać się walki byków na arenach Madrytu, Barcelony, Sewilli, dwudziestu większych, kilkuset małych Puebli, muszą się te byki wypasać na stepowych latyfundiach Estremadury i Andaluzji. Wszyscy wiedzą, że dopiero w otwartym jak pampasy polu wyhodowuje się zwierz godny walki. istnienie obecnego ustroju agrarnego, ustroju wielkich, napastwiska oddanych obszarów związane jest z istnieniem walki byków. Przecież nazwiska Ex kondów i Ex markesów wymieniane dziś jeszcze na fiszach Korit, oznaczają po prostu w skrócie te byki zostały wyhodowane na obszarach wielkości 100 tysięcy, 120 tysięcy hektarów. Nazwiska kondów tkwią na afiszu obok patronatu milicji ludowej. Każda walka byków oznacza, że trwa i działa ustrój rolny uważany za nieszczęście Hiszpanii. Tank, który go obali, traktor, który go przeorze, narzędzie geometry, które te obszary podzieli, wszystko to będzie musiało uderzyć w mury aren. Na razie międzynarodówka powiewa nad koridą, jak powiewały, rozgrzewając ją, inne sztandary. Arriba parias de la tierra. Przepływa kolejno nad tą samą zawsze areną, jak nowa fala wieków, jak jeszcze jedna zima czy wiosna, która spadnie na stary ląd iberów, spłucze go jeszcze jednym deszczem, ostrzela jeszcze jednymi błyskawicami gromów, nie wdrążając się lemieszem, w zbyt twardy, skalisty grunt. Wieczorem jem obiad w restauracji mego hotelu. W drzwiach sali kelner rozmawia z dwoma milicjantami, którzy przyszli, jakby pytali się o mnie. Wszyscy trzej stoją w drzwiach. Po chwili widzę, że jeszcze w nich tkwią. Jem owoce, składam serwetę, wstaję. Trójka podchodzi do mnie. Czekali z hiszpańską przejmością, aż skończę. La documentación? Podaję mój paszport, ale nie przeglądają go wcale, wzywają mnie, abym szedł z nimi. Na dworze jest już noc. Kelner przez chwilę coś tłumaczy, wreszcie oni się zgadzają. Niech pan zajdzie do siebie, mówi kelner, i weźmie ze sobą on tu cas, co pan potrzebuje. Robię zdziwione oczy. Niech pan w każdym razie weźmie ciepły plet, nalega kelner. Winda wjeżdża do góry, za chwilę zjeżdża na dół. Ciężko przemierza się kilka kroków przez... Hol hotelowy. — Jesteśmy już za drzwiami. Mam ciepły plet na ramieniu. Niżej historii. Róża leży o ciężale na białowym piasku i rozkoszuje się nie tylko słońcem i morzem, jasnym i modrym morzem Barcelony, ale jeszcze i tym, że dzień po dniu korzysta z tej plaży hiszpańskich paniczów i dostojnych seniorit, że jej tu wejść wolno, że nie ośmieli się jej wypędzić, jak wypędza się dziewki uliczne z szanujących się kawiarni, żaden kelner i żaden garçon. Róża zrobiła się już tak wielka pani, że nie reaguje tu zupełnie na trywialne i obcesowe żarty, jakimi przechodzący mężczyźni zaczepiają dziewczynę, że nawet zapragnęła zwolnić tempa, że tak powiemy w swym ponurym zawodzie, że coraz więcej nocy przesypia sama. Myślę o tym, dlaczego spotykam tę dziewczynę, skoro nie łączy mnie z nią nic z tego, co przelotnie łączy innych mężczyzn z takimi. I żeby to samemu sobie dopowiedzieć, wracam myślą do owej nocy, gdy z milicjantami i tajniakami powędrowałem do jednej z barcelońskich isp inwestygacji i kolejno przechodziłem z jednego badania do drugiego. Tam to wszystko mąci się zupełnie, rozkłada na fragmenty i fragmenciki. Wypuszczony... Znalazłszy się na ulicy, zobaczyłem, że jest już prawie zupełnie jasno i że idę przez bulwar pełen świergotu budzących się ptaków. Dopiero wróciwszy do hotelu, zauważyłem, że służba, obcy mi ludzie poklepują mnie, ściskają za rękę, uśmiechają się życzliwie i radośnie, gremialnie odprowadzają do pokoju, choć obudzeni o tej porze powinni by raczej przeklinać. Mówili coś po hiszpańsku, czego nawet nie próbowałem zrozumieć. Czułem się zmęczony, położyłem się spać. Ale słońce wchodziło już przez szpary, store. Wtedy sennie i leniwie pomyślałem jeszcze o przebiegu całej tej śledczej nocy. Pomyślałem o tym pledzie, który mi w hotelu dano na drogę. Pomyślałem o tej radości, z jaką mnie niespodziewanie powitano teraz. I wreszcie sformułowałem sobie zdanie, które mi bardzo dosłownie powtórzył późniejszy znajomy. Zdanie, że Widocznie tej nocy wróciłem jednak z daleka. De Verniol, ów nieco śmieszny, z lekka hochsztaplerowaty młody człowiek lat trzydziestu kilku, którego właśnie na zajutrz poznałem przy lunchu w hotelu, był właściwie człowiekiem, który zajął się mną najskuteczniej, wtedy, gdy trzeba to było zrobić. To, że nic nie wiedziałem o tym, czym jest rewolucja hiszpańska, że nie znałem słowa «paseito», że nie dawałem wiary ogromowi co nocnych samosądów i temu, jak bardzo podejrzewany jest tu dzisiaj, nieraz słusznie niestety, cudzoziemiec, to wszystko ułatwiło mi utrzymanie spokoju podczas owych nocy badań. Ale potem napłynęło to, czego nie było przedtem: rozprężyły się nerwy, zelżało skupienie woli. de Verniol to zrozumiał, sam to przeszedł, zawiózł mnie swoim samochodem na spacer. Jako obywatel kubański, choć w Hiszpanii urodzony i zamieszkały, posiada nadal swój samochód. Pokazał mi stoki Tibidabo, gdzie u stóp Pini znajduje się zwłoki ofiar samosądowych Paseitów, dalekie szczyty Monseratu. De Verniol zabrał mnie wieczorem do teatrzyku. Zapoznał z wylakierowaną jak lalka swą przyjaciółką, statystką. Rano zabrał mnie na plażę. Chodzę codziennie na plażę barcelońską, żeby leżeć tak w słońcu i nie myśleć, żeby wszystko to widzieć z dystansu. Jak wielu ludzi, którzy tak bytują. Verniol nie mieszka w domu swojej matki, która wyjechała zresztą na wieś. W hotelu jest pewniejszy, choć Verniol nie jest przemysłowcem, nie naraził się politycznie i zawinił tylko grzechem posiadania willi, samochodu i bogatej żony, z którą zresztą nie żyje. Od apelów, wiadomości z gazet... Plotek z frontu, wyroków Trybunału Ludowego, Paseitów, ucieka wielu ludzi do pozorów zabawy, pozorów plażowania, pozorów wysiadywania w kawiarniach, wszelkich pozorów zabijania czasu w sposób możliwie nie rzucający się w oczy. Tak po rewolucji hitlerowskiej wielu ludzi w Niemczech chciało wobec siebie i innych udawać, że nic się w ich życiu nie zmieniło, że wysiłek utrzymania się w normalnym torze życia nie jest niemożliwością. De Jeździ do teatrzyku, jak jeździł dawniej. Jeździ na plażę rano, jak jeździł dawniej. Na plaży nie ma dawnych seniorit i dawnych paniczów. De Verniol przeżywa moment dumy. Najniezawodniej był on małą figurą, gdy kondowie i synowie przemysłowców zajmowali tu pierwsze miejsca. A dziś jest jedyny, który przetrwał ancien reżim i króluje na plaży, co prawda pełnej prostytutek udających damy i milicjantów zastępujących oficerów. Ale też ten Verniol wymieni w każdej chwili dwadzieścia, 30 nazwisk swych osobistych znajomych, których ciała z kulką w plecach czy w tyle czaszki znaleziono dotąd na drogach pod Barceloną. Wymieniać te nazwiska, zamiast żeby samemu być przez kogoś innego wymienionym, to także coś znaczy. Można wtedy przestać wzdychać do dawnych czasów i przebaczyć nowej towarzyszce plaży, że jest po prostu zwykłą dziewką. Te Werniol Przebacza. Ja nie mam nic do przebaczania, a za to powoli dziewczyna uliczna Róża staje się szkłem, przez które widzę Hiszpanię, rewolucję, tamto wszystko. Nie znaczy to wcale, żeby spojrzenie Róży na świat było szczególnie mądre czy wnikliwe. Znaczy, że jest zupełnie inne od wszystkich. Inne od spojrzenia Kompanisa, który jest prezydentem Katalonii, Nina, który był sekretarzem Trockiego, mówi ze mną po rosyjsku a zostanie w najbliższym czasie komunistycznym ministrem sprawiedliwości. Gasola, poety i ministra oświaty Katalonii. Takich róż było w jednej Barcelonie kilkanaście tysięcy, w Hiszpanii zapewne więcej niż sto tysięcy. Jeśli się weźmie pod uwagę, że ten zawód niszczy szybko, a kobiety na południu starzeją się i tak szybciej, przyjdziemy do wniosku, że przez domy publiczne, bardzo swobodnie i bodaj oficjalnie prosperujące w Hiszpanii, Przepływa w ciągu paru lat ogromny odsetek kobiet hiszpańskich, nie mówiąc już o tych, które od razu wędrują do podobnych zakładów Ameryki Południowej. W oczach róży nie ma w tym nic nadzwyczajnego, nic zastanawiającego. Nawet rozmiary, jakie to zjawisko przybiera, są dla niej zupełnie normalne. Nie razi jej to wszystko w kraju ultrakatolickim. Nie dziwi jej, że Lupanar zdobył sobie tak wielkie miejsce w kraju kościołów i klasztorów. Róża pochodzi z rodziny, która czternaścioro dzieci ulokowała wszędzie – w klasztorze i w lupanarze, w seminarium duchownym i w kredensie, w milicji robotniczej i w Tersjo, słynnej Legii Cudzoziemskiej Maroka, gdzie zresztą służą przeważnie Hiszpanie i która jest dziś strażą pretoriańską generała Franco. Gdybym nie był napisał, kim jest Róża, gdybym tylko powiedział, że poznałem w Hiszpanii rodzinę, która swych członków rozlokowała wszędzie – na lewicy i na prawicy – u Franco i u Caballera, w klasztorach i w domach magnackich, w Przemyśle i w Meksyku powiedzielibyście, cóż to za familijna mafia. Ale rodzina Róży nie była mafią, choć trzeba było nie lada przemyślności, żeby tak rozlokować czternaście osób. Rodzina Róży nie była mafią, bo jej brat, z Tersja nie jest nawet kapralem, a jej brat z Przemysłu zarabia cztery pesety, a jej brat mający do czynienia z magnaterią, jest do pomocy w kredensie pewnego kondę. Rodzina Róży pochodzi z Murcji, kraju minifundiów, hiszpańskiego, rzeszowskiego, spotęgowanego, a raczej spierwiastkowanego do płachetków gruntu. Murcji, gdzie najwięcej rodzi się dzieci i najwięcej dzieci umiera. Murcji, która dostarcza Hiszpanii dziewek ulicznych i lokali, jak Andaluzja dostarcza byków, a północna Galicja zaopatruje może domy Madrytu w Mamki i Nursery. Motorem, który pchnął całe pokolenie róży do Tersja, do klasztoru, do domu publicznego, do milicji ludowej i do pałacu magnata, był właśnie w stosunek liczbowy czternaściorga dzieci do jedenastu i morgi. Motorem, który prowadził ekspansję całej Hiszpanii za morza, który zaludnił 13 republik Ameryki Południowej, cały kontynent, całą część świata ludźmi krwi iberyjskiej, były wielkie rodziny małorolnych. Rodzina Róży nie zdobyła dla siebie nic, ani tytułów, ani godności, ani pieniędzy. Z trudem zdobywa chleb. Siostra Róży, posługująca w klasztorze, żeby zdobyć ten chleb, musiała wyrzec się najprostszego ludzkiego szczęścia. Róża, żeby go zdobyć, musiała wyrzec się go także, ale w zgoła odmienny sposób. Musiała stać się wszystkich, jak tamta była niczyja. Ale niemniej potok takich jak róży rodzin, potok spadający na równiny ze wzgórz najwyższej nędzy, bardziej niż Kolumb i trwalej niż Cortez, zdobył dla Hiszpanii i utrzymał dla hiszpańskości światy równe tylko kolonią Wielkiej Brytanii. Potęga... Infrahistoryczna Hiszpanii. Myślałem o niej czytając słowa o takich właśnie ludziach, pisane w Entorno al Casticismo przez Miguela Unamuno. Fale historii z całym swym szumem, ze swą pianą mieniącą się w blaskach słońca, przelewają się jedynie nad morzem samym, olbrzymim i głębokim, którego dna nigdy nie musnęło słońce. Wszystko, co nam codziennie przynoszą dzienniki, gdy mówią o obecnym historycznym momencie jest tylko powierzchnią, która krystalizuje się i krzepnie w książkach i archiwach, pozostając bez znaczenia dla tego życia infrahistorycznego, które pod nią wrzało. Podobnie jak ziemia, którą depczemy, jest tylko osłoną olbrzymiego, gorącego ogniska, które sobą zasłania. Nic nam nie mówią dzienniki o milczącym życiu milionów ludzi bez historii którzy o każdej godzinie dnia i w każdym kraju globu ziemskiego wstają do pracy, sieją i orzą, podobni owym koralowcom na dnie oceanów, które przecież na barkach swej mrówczej twórczości wynoszą nad powierzchnię wód wyspy dziejów. To na tle tego milczenia milionów głos innych nabiera życia i echa. To na głowach olbrzymiej społeczności milczących stoją ci, co robią hałas w historii. A jednak to życie podhistoryczne, milczące i zwarte jak głębiny morza, jest istotnym tworzywem postępu, tradycją prawdziwą i wieczną, inną niż kłamliwa tradycja szukana przez nas w księgach i archiwach, kamieniach i pomnikach. Tak, niezawodnie, oto jest potęga infrahistoryczna, światy poniżej historii. Róża i jej rodzeństwo, nie obchodzą nic nie tylko klasyfikatorów dobrych i żadnych rodzin, nie obchodzą nic historyka, który się do nich nie dogrzebie swym skalpelem uwięzłym w pergaminach kanclerskich i w sekcji tajemnic buduarów rokoka. Promień legendy nie przeniknie do tych warstw głębinowych, w których zamiast rekinów i wielorybów odnajdzie świat napoły mięczakowy, napoły roślinny imponujący jedynie swym ogromem bezkształtny i bezkostny. Milczy o nim przeszłość. Akta klasztorów Montserrat mówią, że w roku 1193 Ataulf i Blanka, małżonkowie, ofiarowali klasztorowi swą służkę Serenę wraz z jej potomstwem. Oto w takich wypadkach, takimi ubocznymi, inwentarzowo-porządkowymi zapiskami podpływają ku naszej pamięci dowody, że w świecie, który miał błędnych rycerzyn, gdzie modliły się w chórach klasztornych córki Piastów, Arpadów i lankastrów, gdzie w dziedzińcach klasztorów dyskutowali scholastycy i święci, były jeszcze warstwy pogłębinowej ludzkości, żyli obok naszych przodkowie róży. Ale nie da się przecież zaprzeczyć, że te warstwy podgłębinowe parły na historię swą mięczakowatą, bezimienną masą, że to ich parcia silniej niż ambicje ministrów wyniosły Hiszpanię, że to ich pochód, trwalszy niż ekspansje misjonarskie, zdobył i utrzymał olbrzymi, niezgruntowany dziś jeszcze kontynent. Co będzie, jeśli jutro zwyciężą ci, których Tersio jest kolumną czołową? Co będzie, jeśli pojutrze zwyciężą inni, których taranem jest milicja ludowa, milicja ludowa innego z braci Róży? Czy znowu tylko jeden strzęp z tego kolektywu mięczaków historii oderwie się, wejdzie w ten krąg życia, gdzie ciała stają się twarde, nabierają osobowości, dźwigają się na poziomy dostępne sądzie historii? Czy trzynaścioro pozostałego rodzeństwa będzie dalej tylko trwało, rozmnażało się, odnawiało, czy też samo wejdzie całą masą w orbitę nowego istnienia? Z tej pozycji pozahistorycznej Inny niż pozycja tysięcy walczących i wierzących, widziała Róża historię. Róża nie zastanowiła się nad tym, że przebiegając przez Plac Katalonii w dzień walki o hotel Colón można było dostać kulą naraz z paru stron. Róża znała nikłą wartość, jaką posiada jej życie. Róża widziała więc wszystko. Widziała rzeczy najgorsze i widziała heroizm. Róża widziała, jak ginęły zakonnice, widziała, jak robotnicy brali szturmem karabiny maszynowe regularnej armii. Z bocznej ulicy wypadał naraz sznur wozów ciężarowych sprzęgniętych jeden z drugim i walił całym pędem na ustawiony za schronem karabin maszynowy. Nie było już dla nich ratunku, bo za zestrzeloną załogą pierwszego samochodu ukazywała się załoga drugiego i trzeciego i w pełnym tempie waliła prosto na nich. Tym łatwym sposobem strategii walku licznych zduszono powstanie barcelońskie. Róża była wszędzie, widziała, jak żołnierze zrzucali kurtki mundurowe przyłączając się do ludu. Widziała, jak z płonących klasztorów wychodzili księża z krzyżem w ręku, jak nad nimi zakotłował się tłum. Róża jadła z milicjantami w pałacach i na srebrze, dostała trzy szylkretowe wachlarze. Potem rewolucja zwycięska przewaliła się przez róże dziesiątkami nowych, przelotnych kochanków. Ładna dziewczyna pieściła milicjantów i twórców szturmówek, młody legion bohaterów rewolucji i nową szlachtę Hiszpanii. Gieła się pod naporem nowego dla niej człowieka, twardszego, łapczywszego, ciężej ciosanego niż ten, który był przedtem. Orkan rewolucji przechodził w pewien sposób i ponad nią. I ludzie ci brali ją tak samo, jak brali piękne pokoje, miękkie łoża, srebra stołowe i miejsca w najlepszych kawiarniach. Jak z twardego bruku przedmieść zeszli na miękkie, grube dywany bogatych domów mieszkalnych. Rewolucja bardziej jeszcze róże wzięła, niż wyzwoliła czy podniosła. Róża pozostała różą. Przetrwała rewolucję proletariacką, jak przetrwała monarchię i republikę mieszczańską. Przetrwała to wszystko, czego nie przetrwały w tym kraju klasztory, a co przetrwała na przykład Korina. Byki dalej krwawią się na arenach, dziewczyny dalej uśmiechają się w cieniu latarni. Róża się temu nie dziwi, nie pragnie, żeby było inaczej. Więcej, Róża nie sądzi, żeby inaczej być mogło. Róża kłopocze się raczej, że na jesieni będzie nowy plon konkurencji, świeżej i młodej, że przyjdą inne dziewczyny, tak jak dwa lata temu Róża z głębokiej murcji, Wtedy, gdy roboty rolne się skończą, winogrona się zbierze w polu. Zbiór winogron wymaga wiele uwagi, więc i wiele rąk do pracy dziewczyn wówczas się nie puszcza. Gdy La Coseche jest skończona, ręce stają się zbędne, a jedne więcej usta umniejszać będą codzienną zawartość misy. Róże idą do miasta przeważnie wiedząc po co. W tym kraju, gdzie słońce wyzwaca nędzę i kurz na ulicach zamienia w jakiś złoty pył, Jakiś promyk o złocenia pada na dziewczyny uliczne i zamienia je w karmeny z oper. Na targach, na jarmarkach, na jesiennych odpustach umawia się dziewczyny. Przedsiębiorca wypłaca rodzicom cenę. Zajmuje się ulokowaniem dziewczyny. Róża była ładna i miała szczęście. Przedsiębiorca cenił sobie dobrze tę dziewczynę krzepką i uśmiechającą się bez przymusu. Ulokował ją możliwie korzystnie. W ten sposób... Segreguje się coroczny zbiór winogron, przeznaczając je na wino, na eksport, na konsumpcję w kraju i rodzynki. W podobny sposób, z tą różnicą, że nie na jesieni, lecz na wiosnę, inni przedsiębiorcy taksują młode byki z wielkiej hodowli w Andaluzji i Estremadurze. Które do Barcelony i Madrytu, które do Sewilli i Kordoby, które wreszcie do Almerii, które do małych, czwartorzędnych miasteczek i aren. W tym roku nic się nie zmieni. Wszystko będzie jak zawsze. Potrzeba może więcej dziewczyn niż zwykle. Róża wyjaśnia mi to bez cienia ironii. Z fachowością, z jaką robotnik fabryki tytoniu objaśnia mnie, że w tym roku trzeba będzie wzmóc tempo produkcji, choć sam nie jest przecie tym, który na wzmożeniu tempa najwięcej zarobi. Rewolucja obok oblicza grozy i heroizmu. Ma oblicze swobody, użycia, Nieskrępowania. Tłum, który zawsze lubił wydawać, wydaje więcej niż zawsze. Olbrzymia masa milicji ludowej, gdzie każdy dostaje dziesięć peset dziennie, stwarza nową klasę średniozamożnych o mało zróżnicowanych sposobach użycia, niezliczonych rodzajach rozrywki. Klasę, u której uciechy płciowe nie są dystansowane innego rodzaju radościami. Tylu ludzi wydźwignęło się z nicości, tyle mienia zmieniło posiadaczy tyle pieniędzy łatwo nabytych sprawia szczególniejsze ożywienie łatwo to sobie dopowiedzieć tu zmieniło się wiele wiele bogactw runęło w Madrycie i Barcelonie wiele nowych potęg i nowych potentatów urosło na cokole dymiących barykad na wsi zaś nie zmieniło się nic czy niewiele po dawnemu Murcia jest prowincją minifundiów nie dorosło tam morgów zapewne tylko przybyło dzieci. Jak przed wiekami czynna jest dynamika poczęć i rodzeń, które całymi falami emigracji zalewała niegdyś pampasy amazonki, produkuje proletariat fabryczny Barcelony, górniczy czarnej Asturii, a Hiszpanie srogich obyczajów, cnotliwych panienek i narzeczonych, świętych zakonnic i wiernych małżonek, nasyca corocznie odnawianym żniwem łatwych kobiet. W tym dziwnym kraju, gdzie przekleństwa łączą w sposób u nas nieznany religię z nierządem, świętość z rynsztokiem. Róża przeciąga się dalej obok nas na piasku wytwornej plaży. Ta plaża, trzy szylkretowe wachlarze, zmiana klienteli, noce przespane w panieńskich pokojach wypłoszonych rewolucją hrabianek, oto zdobycz społeczna Róży. Róża postąpiła w drabinie społecznej, na którą wstąpiła w dniu, gdy wysoki autobus wywiózł ją z parafialnej mieściny w dzień odpustu. Ale drabina pozostała drabiną i to, gdzie teraz jest róża, to jedynie wyższy nieco szczebel w hierarchii, która zna wytworne kurtyzany i chustkowe oczy rogówki. Róża należy dalej do tych warstw infrahistorycznych, do owej ludzkości głębinowej Unamuna, której nie sąduje myśli historyka, której nie portretuje Velázquez, a nawet Goja. Burza, która grzmi tam w górze, przewala się masami wód, miażdży i zatapia, otwiera przepaście i podnosi bałwany. Przewala się, mimo wszystko, wysoko ponad nią. Nie mąci, nie zatrważa i nie zmienia mięczakowatej wegetacji, tej bezosobowej masy płynących poprzez czas milionów, które niezdolne kierować swym losem, zmieniają swym naporem historię. Pogrom i odnowa w szerokim korytarzu muzeum jest tak tłoczno od postaci, że musimy iść teraz jeden za drugim. Nigdy nie widziałem większego nieładu arcydzieł i bohomazów, dzieł sztuki i tandety. Wszystkie świątki przydrożnych kapliczek podhalańskich, wszyscy święci i apostołowie mariackiego widztwosza zeszli chyba do korytarza muzealnego, wyglądającego jak krypta, jak schron przeciwlotniczy, do którego schroniono się w popłochu i skamieniano w trwodze. Ma twarz doprawdy frasobliwą w Chrystus w długiej szacie. Zastygł wielki matczyny ból na łzowej twarzy drewnianej Mater Dolorosy, andaluzyjki z epoki gotyku. Wiemy, co oznacza ta grupa świętej rodziny uciekającej ku palmom Egiptu. Wiemy, przed jaką grozą i przed jakim Herodem. Ale nade wszystko jest tu wielki, olbrzymi krucyfiks. Wyłamano go z jakiejś kaplicy wielkopiątkowej klasztoru w Montserrat, średniowiecznego Monsalvatu, świętego Grala i Richarda Wagnera. Tkwił tam w mroku, w pustelni górskiej. Klęczały przed nim pokolenia. Krwawiły pod razami biczowań plecy. Słały się kadzidła i myśli ludzkie. A teraz uniesiono go, rzucono na ciężarówkę, przewieziono po asfaltowych drogach i ustawiono w korytarzu muzeum lamusa rzeczy i czasów, które przeszły. Niegdyś nie śmiano podnieść ku niemu oczu, a oto my patrzymy prosto w twarz. Oglądamy, jak ogląda się rzeczy z muzeów, wyprężone przez rzeźbę ścięgna rąk i nóg, ugięcie złamanych goleni, żebrowania piersi wypięte łukiem nad wklęsłą zapadłością brzucha. Młodzi milicjanci, którzy przed chwilą podrwiwali z peruki jakiejś biednej wiejskiej Madonny, przyprawianych włosów i nakładanych na rzeźbę sukienek, Patrzą teraz niemo na tę twarz wyciągającą się ku górze ostatnim wysiłkiem zmartwiałej na krzyżu szyi, z ostatnim rozchylającym wargi jękiem. Ci ludzie musieli widzieć śmierć, musieli ją zadawać. Być może, że rozstrzeliwali z wyroku sądu, być może, że nocą chwytali podejrzanych, wywozili ich za miasto i strzałem w plecy czy głowę upraszczali procedurę rewolucji. Musieli wpadać do klasztorów i powtarzać w nich sceny z Żeromskiego, palić i zabijać. Teraz w biały dzień w muzeum i na spokojnie widzą obraz śmierci. Ten obraz dopiero przeraża. Chrystus z Monseratu, Chrystus z legendarnej świątyni Graala, z zasiedmiu gór i mórz i rzek, zszedł na rozkaz rewolucji z czterech ścian swej kaplicy. Ciężki samochód odstawił go do wielkiego, nowoczesnego miasta, w którym spalono kilkadziesiąt kościołów, klasztorów i kaplic, a żadnego z nich nie pozostawiono religii. Najmłodsze pokolenie przyszło go oglądać jako dzieło sztuki i eksponat muzealny. I oto patrzy nań teraz inaczej, niż się patrzy na dzieło sztuki i eksponat muzealny. W wielkich kościołach Hiszpanii było pusto. Z roku na rok stawało się coraz puściej, choć król... Na podmadryckim Cerro de los Angeles w geograficznym środku Hiszpanii odczytał akt oddający ten kraj pod szczególną opiekę sercu Jezusowemu, choć stanął tam pomnik ukrzyżowanego z ramionami rozpostartymi nad miasto, choć nie zmniejszyła się liczba kardynałów, choć na znaczkach pocztowych umieszczano wizerunek papieża.